Ta, słuchaj, to jest tak, wiesz, Venom i slim Człowieku, drugi front, pod hamy i demo, weź sprawy tu gówno, ha, idziemy Bez pracy mówią, nie ma kołaczy, Ale to nic nie znaczy, kiedy nie mamy odwagi Wycofać się z branży, tak dla nas ważnej Zaczynamy żyć w tym cel to papieru System te sprawia, że ciągle nam odwala Bo ciągle w pracy, ktoś kochanka Walka o awans o dobrobyt zwany kasa Rodzinę gdzieś w znów zostawi delegacja Zostanę z tobą, czyli obranym celem Jak kreuję osobowość, nigdy karierę Choć pisze bestseller, który ciągnie nadzieję Iż pracy nie wiąże się z portwem Wiązać można ledwo koniec końcem Tu każdy jak kropla w morzu potrzeb Każda kropla potu, którą wytapia nam ciało Daje to myślenia, że odpoczywamy mało Zbyt mało by cokolwiek tu osiągnąć na wolność, bo po podwójny etat, który pokrywa zegar I nie zostanie nic, tylko w robocie przerwa Ciekawa kwestia, pytam gdzie ten świat zmierza wolność A może tylko podasz portfela, do tego dołóż Życie przelewane na pęgi i ludzi, którzy żyją szybciej niż Formuła jest Jestem człowiekiem, ale pewnym, się nie zgubię siebie Dla mnie wolność to powietrze, mój Eden, moja droga bez końca wykonywana boso i choć nie chodzę po zbliżkach Już z nawet Z drugą stroną Poniekąd brak kontaktu Logika Chyba jej brak Ty raj do upadku człowieku już tu Pracuj tu Aż do momentu Gdy wiesiony już duch twój no on spoko Może dociągnie do czterdziestki Ty słabo holik Bez swojej pensji I powiesz szczerze na chuj Szyłeś dla tych złotych Teraz nie masz siebie I nawet tej roboty Niedziela, lecz tu nie ma święta Do święta Rzymia żegnam was I nalegam, brecz pracoholizm Co prowadzi do szaleństwa Coś jak cela, tylko dam na ręka Coś jak niedziela, lecz tu nie ma święta To święta ziemia żegnam was I nalegam, brecz pracoholizm Co prowadzi do szaleństwa Praca i praca, bez chwili wytchnienia Ludzie tracą wolność Budują jeden schemat Wielkie miasto, powiązane z wielką pracą To kolejne godziny gdzieś masz Ile płacą, twój wizer tam to karykatura, bo ciągle po głowie chodzi emerytura Wieczna wolność, ale czy ci się to uda Skoro każda nie dziela dla ciebie jak zguba Myślisz o tym, w pracy w pełni się spełniam Bez przebaczenia spełniam Ja stanę z boku patrząc na człowieka Któremu obce nadal będą marzenia Nie ma wpływu, nie ma porozumienia Z tego swego losu na rzecz tego biznesu Mam tylko hip-hop dla mnie w leku Senność w pracy elementem codzienności To nie na szefa Jest pracownik, który mógłby osiągnąć tam Bardzo wiele lecz, ciężko to stwierdzić, gdy brak duszy w ciele. dla pracy i przyszło mu zginąć dla pracy? Życie? A może zachwiany stan równowagi? Borykasz się walczy ze sobą, ale walka ze sobą, to wcale nie wolno i przymknij oko, na problemy swoje dookoła dziś niedziela, wolna od twojego zęcia, święto z góry nadany już od bardzo dawna, łaska Pana spływa na głupiego prostaka, lecz nie ma wytchnienia za to praca i praca, na biuro po 12 godzin to ich high life, fuck też mam pasję i przelewam na wszystko, ale to się nazywa, bezwarunkowa miłość i wcale nie zapilą. tylko wasz szacunek bo do szczęścia wystarczą, wasze ręce w Patrzę z góry na świat, który opanował pieniądz I nie ufam pracy, tylko bliskim i pękną. Coś jak cela, tylko tam wolna ręka Coś jak niedziela, lecz tu nie ma święta To święta ziemia, żegnam was i nalegam Lecz pracoholicz, co prowadzi do szaleństwa Coś jak cela, tylko tam wolna ręka Coś jak niedziela, lecz tu nie ma święta To święta ziemia, żegnam was i nalegam pracocholist co prowadzi do szaleństwa Coś jak cela, tylko tam wolna ręka Coś jak niedziela, lecz tu nie ma święta Do święta ziemia, żegnam was i nalegam Brecz Pracoholizm co prowadzi do szaleństwa Coś jak cela, tylko tam wolna ręka Coś jak niedziela, lecz tu nie ma święta Do święta ziemia, żegnam was i nalegam mam nalegam Siemano, prowadzi do moją albo nie no polasz no więc po prostu jeśli nie widzicie, ja to potrenuję, do a, dobra, ten też. Eee, to bego nie pitać, bo normalnie mnie dynka boli, dobre?